Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, w którym opowiem wam o 17. edycji festiwalu Animator. Edycja tegoroczna odbyła się pomiędzy 25 a 30 czerwca bieżącego roku, czyli z mojej perspektywy zakończyła się niespełna przed dwoma tygodniami. Hasłem programowym tegorocznej edycji jest sztuczna intuicja, artificial empathy. To także wokół tego hasła programowego było, był zorganizowany nabór na open call i w ramach właśnie tego hasła programowego można było oglądać w trakcie festiwalu trzy sety filmów animowanych, shortów, które zostały właśnie w ramach tejże selekcji wybrane. Dodatkowo pojawił się także panel o sztucznej inteligencji, panel dyskusyjny. No i ja domyślam się, zakładam, że być może części z Was wybór tematyki sztucznej inteligencji na festiwal filmów animowanych, na festiwal związany ze sztukami kreatywnymi, jakby tego nie brać, wydaje się być pewnie tematem dyskusyjnym no bo wszyscy widzimy, jak z jednej strony rozprzestrzeniają się coraz mocniej i coraz szybciej różnego rodzaju twory sztuki, tutaj kreślę trochę cudzysłów, generowanej przez różnego rodzaju sztuczną inteligencję, czy tą do kreowania wideo, czy tą do kreowania obrazków, Ale z drugiej strony wydaje mi się osobiście to wybór interesujący, no bo jednak ten styk sztucznej inteligencji, czyli tego co jest związane bezpośrednio z technologią, jak ona jest używana, jak się styka z tym co ludzkie, z tym pierwiastkiem kreatywnym, stricte ludzkim, jest to wybór ciekawy. Ja widziałem jeden z tych setów open callowych, zatytułowany był on w poszukiwaniu innej rzeczywistości i był to zestaw ciekawy, podobał mi się ten zestaw, to jest zawsze coś co w ogóle jeżeli chodzi o animatora jest dla mnie fascynujące, że z jednej strony mamy tutaj zawsze właśnie jakieś pokazy konkursowe, Animacji. z drugiej strony mamy okazję zetknąć się z tymi animacjami wybranymi w ramach hasła programowego, bo ciekawym jest dla mnie obserwowanie, jak twórcy, twórczynie podchodzą właśnie do zadanego tematu. No i tutaj ten zestaw był ciekawy właśnie dlatego, że twórcy podchodzili skrajnie różnorodnie. Czasem mieliśmy do czynienia właśnie z filmami, które były bardziej skupione na tej stronie wizualnej i to właśnie takiej eksperymentalnej formie wizualnej. No, Mam osobiście podejrzenia, że przynajmniej w części filmów wspierali się też pewnie właśnie jakimiś modłami sztucznej inteligencji, a z drugiej strony mieliśmy w tym zestawie właśnie filmy, które zastanawiały się trochę nad tym jak ta kondycja ludzka wygląda, jak być może potoczą się losy ludzkości w kontekście użytkowania AI, także wydaje mi się, że to był bardzo dobry zestaw i to w ogóle był zestaw, od którego ja niemalże festiwal zaczynałem, więc to też było właśnie takie fajne wprowadzenie w tematykę festiwalu. I co też jest godne podkreślenia, cała identyfikacja wizualna tegoroczna festiwalu. Pewnie widzicie jeden z plakatów, jedną z wersji plakatu na miniaturce, czy na YouTubie, czy na stronie była wygenerowana właśnie ze wsparciem sztucznej inteligencji, ale tutaj festiwal u mnie osobiście i pewnie nie tylko u mnie zapunktował, dlatego że wszystkie te obrazki właśnie stworzone z udziałem sztucznej inteligencji były wyraźne jako takowe oznaczone i no, dla mnie to jest plus, bo też obserwuję, że coraz częściej przy różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i nie tylko, bo ostatnio przecież mieliśmy dyskusję o pewnej okładce książki popularnego pisarza. Jest coś generowane ze wsparciem sztucznej inteligencji i niekoniecznie tutaj dane instytucje, dane podmioty chcą się tym chwalić. Także tutaj duży plus za to. No ale animator to jest zawsze bardzo bogaty w różnego rodzaju inicjatywy festiwal. No i nie było inaczej w tym roku. Tak naprawdę to hasło programowe, ten open call, no to była tylko jedna z licznych, bardzo licznych atrakcji, które na festiwalowiczów czekały. No i tutaj ja postaram się przejść przez takie te najważniejsze punkty od razu Wam zapowiem, że nie we wszystkich wziąłem udział, bo po prostu nie sposób jest tak naprawdę sobie zaliczyć wszystko, co by człowieka interesowało, no bo tych wydarzeń jest przeokrutnie dużo, no ale zacznę od takich rzeczy najważniejszych pewnie dla samych uczestników, twórców festiwalu, czyli od konkursów. Animator Festiwal to jest jeden z, jedna z tych imprez, która jest także potencjalną przepustką do nominacji Oscarowej. No i mamy tutaj od lat zestaw różnego rodzaju konkursów. Mamy Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, mamy Konkurs Polskich Filmów Animowanych, mamy Konkurs Pełnometrażowy i jeszcze pomniejsze wydarzenia, pomniejsze, chociaż równie istotne, jak na przykład konkursy seriali animowanych czy, czy dla młodzieży, czy to dla dorosłych. No i zacznę od filmów pełnometrażowych, ja, tak jak spojrzałem sobie na rozpiskę, to widziałem, że filmów łącznie w ramach tego konkursu filmów pełnometrażowych prezentowanych było 5. Ja widziałem dwa, przy czym nie widziałem żadnego z filmów nagrodzonych, bo jeżeli dobrze pamiętam, to nagrodę główną otrzymał The Missing, filipiński tytuł, a nagrodę publiczności otrzymało Pelican Blue, węgierski tytuł. Ja zazwyczaj widziałem dwa y, skrajnie inne filmy. Po pierwsze miałem okazję obejrzeć The Concierge, y, czyli adaptację pewnej mangi. Y, oraz "Slide", y, film y, ikonicznej postaci y, w animacji, czyli Billa Plimptona. I zacznę od The Concierge, czyli filmu Yoshimi. Itazu, japońskiego tytułu, z którym ja w zasadzie też festiwal rozpoczynałem, bo to był pierwszy dzień mój na animatorze i jest to tytuł no, dosyć specyficzny, jeżeli posłuchacie sobie zarys fabuły, a mianowicie spotykamy pewną młodą dziewczynę, adeptkę, tytułowego zawodu, konsjerszkę, tylko ona nie jest konsierżką, tak jakbyście mogli sobie założyć na przykład w jakimś hotelu, a, a uczy się, czy przyuca się do tego zawodu w pewnym domu handlowym, Arctic Department Store i jest to dom handlowy, który obsługuje zwierzęta. Tak, tutaj mamy do czynienia z antropomorficznymi zwierzętami, które zajmują się tym, czym normalnie także ludzie zajmują się w domach handlowych, czyli różnego rodzaju zakupami. Anasa, konsjerszka, ma im pomagać, ma służyć im pomocą, nie wiem, jeżeli próbują coś znaleźć, jeżeli próbują dobrać sobie coś na prezent. No i my śledzimy losy naszej młodej Akino, która no właśnie jest taką trochę bohaterką na dorobku. Poznajemy ją jako świeżą konsierszkę. Widzimy, jak buduje sobie relacje z obsługą, jak buduje sobie relacje ze swoim szefem, który nie spuszcza jej z oka i to dosłownie mamy tutaj sporo elementów humorystycznych, humorystycznych z tym związanych. No i mamy perypetię naszej Akino bo cały serial jest skonstruowany trochę, czy cały film, o to freudowska pomyłka, ale bardzo słuszna, Cały film jest skonstruowany troszeczkę niczym serial animowany, bo Akino tutaj będzie się mierzyła z kilkoma różnymi sprawami. No i z jednej strony właśnie będziemy mieli takie pomniejsze, jakieś małe wątki, jak nie wiem, wsparcie pewnej rodziny, ojca i córki w zakupie prezentów wzajemnie dla siebie, jak oświadczyny w domu towarowym, czy kilka innych pomysłów, nie będę Wam tutaj ich zdradzał, a z drugiej strony będziemy mieli właśnie... Pewien główny wątek, który będzie się stopniowo przed nami odkrywał, tak żebyśmy poznali tajemnicę tego dziwacznego, z naszego punktu widzenia, domu towarowego. The Concierge to jest komedia obyczajowa i to był świetny wybór z mojej strony na rozpoczęcie festiwalu, bo tak jak to się często mówi, można się poczuć otulonym w zasadzie przez tę fabułę. Całość jest bardzo dobrze zanimowana i dobrze wygląda, prezentuje się na ekranie. Ta animacja jest taka dosyć klasyczna, jeżeli chodzi o japońską kreskę, ale jeżeli chodzi o fabułę, tutaj też nic nie odstaje. Jest ta historia dobrze poprowadzona, ma dużo ciepła, jeszcze więcej humoru i to różnorodnego humoru, czasem bardzo takiego absurdalnego na granicy, rodem z jakichś takich prawie że slapstikowych kreskówek, a z drugiej strony czasem dużo takiego ciepłego humoru, nie wiem, sytuacyjnego, dialogowego itd., itd., bardzo dobry film. No, co tylko pokazuje, że jeżeli nie znalazł się wśród tych tytułów nagrodzonych, no to myślę, że śmiało mogę założyć, że poziom tegorocznego konkursu filmów pełnometrażowych był wysoki. I przejdę do drugiego tytułu, który w ramach konkursu widziałem, czyli Slide. No, ja, jak to się czasem śmieje, jestem prostym człowiekiem. Jeżeli widzę gdzieś w programie horror, to muszę się na taki film wybrać i nie inaczej jest z westernem. No bo Slide jest to western w reżyserii Billa Plimptona. Film z 2023 roku. I sam Plimpton to jest postać, której być może nie kojarzycie z nazwiska, ale fanom animacji jest to, czy powinno być to nazwisko dobrze znane. Dosyć ikoniczna, wręcz kultowa postać niezależnej animacji amerykańskiej, kojarzonej m.in. ze współpracy z MTV, a tutaj pokusił się on o autorski western który okazał się dla mnie projektem zaskakującym, dlatego, że spodziewałem się jakiejś wariacji na temat właśnie tej amerykańskiej, czy chciałem powiedzieć stricte amerykańskiej, ale może niekoniecznie, ale te, tego gatunku, który był tak swego czasu w Stanach popularny, a tak naprawdę dostaliśmy podejście do westernu dosyć nietypowe, bo można powiedzieć, że Slide to jest bardziej film muzyczny w takim enturażu westernowym niż die western sensu stricte. Jeżeli lubicie ten gatunek, no to na pewno wiele tropów tutaj będzie Wam świetnie znanych, no bo poznajemy tytułowego kowboja, który pojawia się w pewnym miasteczku, gdzie niekoniecznie dobrze się dzieje, bo rządzi tutaj burmistrz czwartą ręką i jego pomocnik szeryf, którzy no niewiele sobie robią tak naprawdę z decyzji mieszkańców i czasem dosłownie po trupach chcą rozwijać swoje miasto. Tutaj konkretnie zdecydują się na zbudowanie pewnej tamy i rozbudowanie miasteczka tak, aby mogło posłużyć za plan filmowy. No a nasz slajd cowboy, e, muzyk właśnie co jest i istotne e, postanowi im się przeciwstawić. Czyli w zasadzie no taka Archetypiczna, westernowa opowieść o przybyszu znikąd, który zaprowadza porządek w miasteczku. No i to jest tytuł ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze w samej warstwie wizualnej. Ta animacja Plimptona ona jest bardzo charakterystyczna i czuć, że to jest taka właśnie animacja niezależna. Mi podobało się, jak te, ten film wygląda, jak on jest zanimowany, ale jest to na pewno kreska niełatwa w odbiorze i no, myślę, że nie wszystkim akurat ten styl animacji przypadnie do gustu. Do mnie to trafiało. Natomiast to, co jest też ciekawe i to w zasadzie będzie się wiązało trochę z całym animatorem, to jest właśnie to, że Mamy tutaj do czynienia z filmem muzycznym, w którym będziemy mieli sporo piosenek, różnego rodzaju utworów muzycznych, utworów tanecznych także, a mówię, że jest to związane z animatorem i nie wiem na ile to była świadoma decyzja twórców, świadomy Wybór y, programerów y, tegorocznej edycji, ale y, ja zaobserwowałem w programie całkiem sporą liczbę y, filmów y, albo stricte muzycznych, albo kręcących się wokół tematu muzycznego. Także jeżeli na przykład y, lubicie. Filmy, w których muzyka odgrywa istotną rolę, muzyka jest nie wiem tematem, albo lubicie wręcz musicale, no to myślę, że moglibyście sobie z samego animatora wykroić porządny kawałek programu tylko i wyłącznie, właśnie z filmów na ten temat. Slide, rzecz dobra, nietuzinkowa, ale niezbyt łatwa w odbiorze i w zasadzie z tym tytułem. Związany jest jedyny drobny minusik, który mógłbym znaleźć przy tegorocznej edycji, dlatego że na moim pokazie miało odbyć się spotkanie z Billem Plimptonem, natomiast ekipie festiwalowej nie udało się do twórcy dodzwonić, no i tak przynajmniej mi się wydaje, bo czekaliśmy dobrą chwilę. Ja już musiałem uciekać na kolejny seans i wydaje mi się, że ostatecznie ta rozmowa nie doszła do skutku. Jeżeli doszła, no to proszę mnie poprawić tutaj w komentarzach ewentualnie, ale ja tego w ogóle nie, po, nie traktuję jako minus, no bo tak naprawdę to problem nie był po stronie festiwalu, tylko ewentualnie twórcy, więc to takie tam czepianie się na siłę. Drugim segmentem, o którym bym chciał co nieco Wam opowiedzieć, to sekcja Masterclass, czyli spotkania z twórczyniami twórcami filmów animowanych, które także pojawiały się na Animatorze. I tutaj mieliśmy kilka tych masterclassów. Po pierwsze, była okazja spotkać gwiazdę tegorocznego festiwalu, czy Masakiego Iwasę, Japończyka, twórcę, którego retrospektywę na animatorze można było zobaczyć. Ja akurat na to spotkanie nie trafiłem, ale o samym Iwasie wam co nieco opowiem, bo zaliczyłem kilka filmów z tej retrospektywy, i to było naprawdę bardzo fajne przeżycie. Dodatkowo odbył się masterclass wokół Rockbottom, taki case study. To był film otwarcia i właśnie jeden z tych filmów muzycznych, o których chwilę wcześniej mówiłem w ramach tutaj opisu slide było spotkanie Masterclass z Markiem Timetonem w, z Adult Swim o animowaniu dla dorosłych i w końcu były dwa spotkania Masterclass, na których byłem ja również. Po pierwsze było to spotkanie z Magdaleną Osińską, które no z mojej perspektywy właśnie otwierało festiwal, bo to było moje pierwsze wydarzenie na tegorocznym animatorze oraz w ramach sekcji o grach wideo, bo Bodajże drugi rok z rzędu na animatorze można było spotkać właśnie całą sekcję poświęconą grom. Było spotkanie z Pawłem Koźmińskim, czyli z autorem gry World of Horror. Tytułu, którego jeżeli siedzicie trochę w horrorze, no to myślę, że mógł on Wam gdzieś się pojawić, wyskoczyć, bo to jest w zasadzie gra, która się zaczęła jako taki. Passion Project Pawła, a narobiła sporo szumu i została doceniona między innymi także w Japonii, co jest o tyle istotne, że jedną z inspiracji dla Pawła Koźmińskiego był nie kto inny, tylko Junji Ito. No i te spotkania Masterclass to jest zawsze bardzo ciekawa rzecz. Szczególnie jeżeli trafi się na interesujących twórców, a ja akurat miałem to szczęście. Magdalena Osińska okazała się... Bardzo ciepłą, taką rozmowną twórczynią, która opowiedziała o swojej pracy i o tym, jak w zasadzie łączy skrajnie różne światy. Osińska jest twórczynią, która współpracuje, pracuje w słynnym studiu Aardman i jej nazwisko przewijało się przez w zasadzie nagłówki wszystkich polskich serwisów o kulturze jakiś czas temu, bo ona odpowiadała za jeden z segmentów w drugim sezonie antologii Star Wars Visions, Jestem Twoją Matką. No ale ona zajmuje się nie tylko produkcją tak dużych projektów, ale no, w zasadzie opowiadała o swojej twórczości z perspektywy osoby, która pracuje przy reklamach, które realizuje studio Artman, bo tak, to może być pewne zaskoczenie dla Was, ale właśnie Artman realizuje w swoim charakterystycznym, tym takim plastelinowym, kukiełkowym stylu także reklamy. Opowiadała o pracy... Właśnie przy Star Wars Visions, czyli z kolei skrajnie inne podejście, współpraca z bardzo dużym i wymagającym klientem, a w końcu opowiadała także o swoich autorskich projektach, nad którymi pracowała i pracuje. No i to było bardzo ciekawe spotkanie, no bo jednak wiecie, taka próba... Pożenienia, pogodzenia tych różnych światów, no to, to zawsze jest trudne i to zawsze jest także interesujące posłuchać, jak twórczynie, twórcy sobie z tym radzą. No i co więcej, tutaj udało się, myślę, Magdalenie Osińskiej zainteresować słuchaczy swoją twórczością także na przyszłość, no bo między innymi opowiadała ona o swoim projekcie Jasia, o projekcie, który no, może być czymś wyjątkowym, jeżeli ujrzy w końcu światło dzienne, bo jest to... Historia oparta na wspomnieniach babci Magdaleny Osińskiej, wspomnieniach z wojny no i wiecie, ta perspektywa dziecięca, no bo wtedy oczywiście babcia była młodym, młodą dziewczyną, była dzieckiem, perspektywa dziecka i wojna, no to, to zawsze jest temat z jednej strony trudny, z drugiej strony może być szalenie interesujący, chociażby też ze względów formalnych, no i to tylko pokazuje właśnie, jak nietuzinkową twórczynią jest Magdalena Osińska i zresztą ten wątek Osobisty, to był też bardzo ciekawy element całej rozmowy z twórczynią, dlatego że ona pokazywała, jak właśnie dla niej takie podejście osobiste, osobiste inspiracje, nie wiem gdzieś w rodzinie, w pośród znajomych, są istotne do budowania swoich fabuł i swoich postaci. Także, także bardzo ciekawy masterclass. Podobnie było w, na spotkaniu z Pawłem Koźmińskim. Tak jak powiedziałem, ja naprawdę jestem bardzo prosty w obsłudze, jest horror, muszę tam być. No i to było ciekawe spotkanie, bo ja, szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to był aż tak bardzo jednoosobowy projekt. Oczywiście to się zdarza dosyć regularnie, że w Giereczkowie wybucha w ostatnich latach właśnie jakiś tytuł, który jest robiony przez jedną, dwie osoby i zdobywa on dużą popularność. Natomiast tutaj Paweł Koźmiński ciekawie opowiadał o Drodze, World of Horror właśnie na, do podboju świata tak naprawdę o, o tym jak otworzyło mu to przepustkę do spotkania osobistego i rozmowy takiego w zasadzie crossowego wywiadu z to opowiadał w ogóle o swoich perypetiach i związkach z Japonią, jak ten tytuł Zdobył w Japonii uznanie, opowiadał sporo o swoich inspiracjach, czy to twórczością Lovecraft'a, czy właśnie twórczością japońskich klasyków Grozy z Junji to na czele, a na końcu była okazja także zobaczyć, jak World of Horror wygląda w praktyce. Ja, niestety, już lecąc na kolejne wydarzenie, musiałem ten segment sobie odpuścić, ale rozmowa była bardzo interesująca. Paweł, pomimo popularności swojego tytułu, to nadal skromny gość, pełen pasji i przyjemnie było widzieć, jak właśnie potrafi on tą pasją zarażać tutaj słuchaczy z jednej strony, a z drugiej strony się nią dzielić, no bo widać, że World of Horror to jest także jeden z tych tytułów, który... Zbudował potężną bazę fanów, którzy cały czas z tytułem Żyją, Pracują, i o tym też trochę Paweł opowiadał o tej relacji twórcy z fanami jak ona wygląda, co ona daje także z perspektywy twórcy i to była bardzo interesująca perspektywa. Aby podzielić ten odcinek na pewne segmenty. Ja przejdę sobie teraz do dwóch wydarzeń specjalnych, w których ja brałem udział. Wydarzenia specjalne to są zawsze rzeczy także, które możecie kojarzyć z poprzednimi edycjami animatora i jeżeli chodzi o wydarzenia specjalne, no to tutaj mamy zawsze Cały szereg różnego rodzaju projektów od, nie wiem, jakichś quizów imprezowych poprzez instalacje, spotkania, różnego rodzaju panele dyskusyjne, jakieś specjalne pokazy. I tutaj tych wydarzeń towarzyszących było mnóstwo, było kilka naprawdę wyjątkowych, bo na przykład było spotkanie Prześniona Rewolucja Feministyczna w polskiej animacji w wokół książki tak naprawdę Niewidzialną Ręką Hanny Margolis, która naświetlała właśnie kwestie anim filmów animowanych w okresie PRL-u i wokół także tego tytułu było później spotkanie panel hair stories poświęcone twórczości kobiet jeżeli chodzi o animację natomiast na tym nie udało mi się niestety być byłem na trzech wydarzeniach specjalnych no i każde było skrajnie inne skrajnie różne i wyjątkowe zacząłem od artificial stupidity instalacji performatywnej zrealizowanej w przestrzeni schronu. Tak się nazywa knajpa, miejscówka w Poznaniu, ale no nie wymaga to specjalnie wysublimowanej dedukcji, aby domyślić się, że faktycznie jest to miejsce zorganizowane w przestrzeni schronu i przez to tutaj no, sama przestrzeń robi robotę. Była to instalacja performatywna, która była prezentowana przez jeden wieczór, wieczór otwarcia we wtorek 25. I to była instalacja realizowana przez kolektyw POSQUIR, poznański kolektyw POSQUIR, który postawił sobie na celu, aby właśnie zrealizować instalacje ze wsparciem właśnie różnego rodzaju kampowych motywów i znaczy ze wsparciem sztucznej inteligencji, ale opierając się trochę na różnego rodzaju kampowych motywach. Ja widziałem pokazy i to chyba było wszystko wydaje mi się bo też musiałem uciekać już na kolejny punkt programu, niestety tak jak widzicie jest to melodia te, tego dzisiejszego odcinka, no ale taki urok festiwali, no i było to na pewno przeżycie wyjątkowe, dla mnie też o tyle interesujące, że faktycznie tutaj z jednej strony mieliśmy bardzo dużo kampu i szalonych pomysłów, z drugiej strony przez podejście tutaj ekip po squiru do tematu. Ja miałem bardzo silny vibe horrorowy całego tego performance'u. Mieliśmy na początku spotkanie z pewnym szalonym naukowcem, który przekraczał w zasadzie kwestie płci. Mieliśmy później pokaz no, pewnej postaci jakiegoś, nie wiem, robota androida stworzonego i wątek jego, jej emancypacji, czy uświadomienia sobie, czym jest i z czym się to wiąże. Także był to na pewno pokaz wyjątkowy i unikatowy. Myślę, że ci, którzy byli, na pewno długo będą mieli go w pamięci. I w przestrzeni schronu Odbył się także inny, inny pokaz specjalny, inne wydarzenie specjalne, a mianowicie selekcja filmów animowanych dla dorosłych zatytułowana Koszmarynki. I tutaj mieliśmy do czynienia z wyborem głównie horrorowym, ale także podszytym sporą dozą erotyki. Dlatego był to pokaz skierowany stricte dla osób, pełnoletnich. Za wybór odpowiadała Tesa Molt milewska polsko-brytyjska twórczyni filmów animowanych i uważam, że odwaliła tutaj naprawdę kawał bardzo dobrej roboty, bo bawiłem się wyśmienicie. To był ten rodzaj pokazu, który był praktycznie biorąc skrojony pode mnie, bo mieliśmy tutaj to, za co ja cenię właśnie pokazy animatora najbardziej, czyli Różnorodność formalną, bo mieliśmy skrajnie różne podejście do animacji, od animacji komputerowej poprzez animację jakąś lalkową, szmaciankową, animację 3D, jakieś uproszczone animacje i bardzo skomplikowane filmy, chociaż krótkie, ale mieliśmy także różnorodność tematyczną i to zarówno w podejściu i do grozy i w podejściu do wspomnianej wcześniej erotyki, ale także mieliśmy bardzo dużo różnorodności z takim feelingu tych poszczególnych filmów, bo niektóre shorty były dużo bardziej horrorowe, oparte na atmosferze i klimacie, inne były skupione raczej na wątkach komediowych. No i to powodowało, że cały ten zestaw oglądało się z nieskrywaną przyjemnością, no bo to było trochę jak sięganie do takiej naprawdę smakowitej bombonierki, gdzie sięgnięcie po każdą z tych czekoladek dawało nam widzą sporo frajdy. No, tak jak mówię, był to pokaz skrojony pode mnie, chociaż w ramach ciekawostki wychodząc z jednej strony widziałem sporo zachwyconych głosów, takich jak ja, a z drugiej strony widziałem wychodzącą parę i dziewczyna była zachwycona, ale chyba to ona była w, tym, w tej relacji fanką horrorów, bo jej partner z kolei bardzo mocno narzekał, że odbił się od całości tego pokazu. Pokazu. Niemniej ja mam nadzieję, że koszmarynki wrócą za rok, bo uważam, że to była naprawdę fantastyczna inicjatywa i bardzo się cieszę, że dla horroru także miejsce na tak dużej imprezie się znajduje. I ostatnim wydarzeniem specjalnym, w którym brałem udział, były walki w klatkach na animatorze. Był to pokaz, który mnie zaskoczył, bo ja trochę nie wiedziałem czego się spodziewać. Wiedziałem tylko tyle, że będzie to pokaz studenckich animacji ze, ze szkoły filmowej w Łodzi, kuratorowany przez Marcina Podolca i Kacpra Zamarło, czyli twórców, którzy są także wykładowcami właśnie w na łódzkiej filmówce. No ale, wiecie, no pokaz studenckich filmów animowanych, no to to może być wszystko tak naprawdę. No i, i tak jak mówię, kompletnie nie wiedziałem, co ta tutaj dostanę. No ale już od początku trochę się źliwiem, bo oprócz obu panów pojawiły się także dwie Panie, dwie studentki, czyli Julia Marchowska oraz Helena Stanczyk, które brały udział w tym spotkaniu niejako w podwójnej roli, bo one prezentowały swoje filmy, ale także można było z nimi i z panami podyskutować po seansie. No i przyznam się otwarcie, że walki w klatkach był to pokaz, który mnie zachwycił, bo z jednej strony dostałem, jak się okazało, dokładnie to, co było napisane w programie czyli i po prostu pokaz studenckich yy, animacji no bo w toku rozmowy dowiedzieliśmy się, że w zasadzie już od pierwszego roku co roku studenci, studentki realizują filmy animowane, więc to nie był pokaz wiecie, stricte jakichś filmów dyplomowych, tylko był to pokaz różnych animacji, różnych shortów, które studenci, studentki wykonują w całym okresie studiów. I to był faktycznie pokaz z różnych okresów, bo mieliśmy tutaj filmy robione i przez pierwszoroczniaków, i przez właśnie studentów kończących edukację, łącznie z filmami tymi dyplomowymi. I mówię, że jestem zachwycony tym, co dostałem, bo po prostu byłem w permanentnym szoku już w zasadzie od tego pierwszego filmu, jak wysoki poziom był tych animacji. No, znając wcześniejsze edycje animatora, funkcjonując także w ramach tych pokazów czy open callowych, czy konkursowych shortów, ja tych filmów animowanych, krótkometrażowych już też obejrzałem w swoim życiu sporo i naprawdę tutaj zakładam, że Marcin Podolec i Kacper Zamarło wybrali wszystko, co najlepsze mieli do zaoferowania, ale i tak jestem w nieustającym szoku, jak wysoki poziom te animacje prezentują. Podobały mi się i od tej strony wizualnej, pomimo tego, że jeszcze często właśnie czuć, właśnie nawet nie to, że te animacje są zrobione jakoś nieprofesjonalnie, tylko czuć pewną budżetowość. To zresztą było zabawne, że padła dysku czy padło pytanie o budżety filmów no i tam była dyskusja, że, że szkoła także daje budżet na, na właśnie film, więc ja już tak trochę widziałem, że po sali tak się zapaliły lampki, że o budżet, budżet, ludzie pomyśleli, że ciekawe jaka to kasa i tam padła na przykład kwota tysiąca złotych jako wsparcie takiego projektu, co głównie musi pokryć pewnie materiały wykorzystywane w animacji. No więc po prostu jak na warunki właśnie te finansowe i to, że mamy do czynienia z filmami bardzo młodych twórców, twórców, którzy często dopiero budują swój styl, no to mieliśmy tutaj naprawdę fantastyczny zestaw tych animacji. Ponownie różnorodny i od tej strony formalnej, i od strony tematycznej, czyli no, creme de la creme tego rodzaju pokazów na festiwalu animacji i powiedziałem to przy koszmarenkach, powtórzę to przy walkach w klatkach. Mam nadzieję, że ponownie wróci właśnie ten projekt za rok. No i tutaj też na pewno bym chciał wyróżnić, że to spotkanie, które odbyło się po samym pokazie też było bardzo fajne i wykładowcy i studentki byli bardzo otwarci na pytania ciekawi opowiadali o swojej pracy i nauce dla mnie to zawsze duży plus jeżeli jest możliwość porozmawiania właśnie z twórcami na żywo więc kolejne bardzo pozytywne zaskoczenie w animatorowym programie no i pomału zmierzając do Końca swoich przygód na festiwalu Animator zostały mi tak naprawdę dwa elementy do opowiedzenia, bo nie będę wam tutaj już opowiadał na przykład o kolejnych pokazach filmów krótkometrażowych, które widziałem, no bo nie, nie chcę wchodzić tutaj w tytuły, co do których pewnie dostępu nie będziecie mieli, więc skupię się na rzeczach, co do których w teorii dostęp mieć możecie. Po pierwsze, w ramach panoramy miałem okazję zobaczyć The Prime of Us. Jest to film w reżyserii Davida Alena. co do którego to tytuł wszyscy w zasadzie jak jeden mąż mówią, ale muszę to powtórzyć, bo tak faktycznie jest. Już sama historia powstania tego dzieła to jest materiał na jakiś wyjątkowy i fascynujący dokument, dlatego że jest to projekt Alena, który on realizował przez praktycznie rzecz biorąc całe swoje życie. David Allen to jest specjalista od efektów specjalnych. Możecie go znać nie wiem, z produkcji przy takich tytułach jak Skowyt czy Pogromcy Duchów 2. A on przez lata właśnie realizował ten swój projekt, który miksował film aktorski z taką techniką animacji poklatkowej, animacji kukiełkowej i jest to tytuł, który jest utrzymany w konwencji takiego retro, przygodowego sci-fi, no bo mamy tutaj do czynienia z wyprawą na poszukiwanie Yeti, która najpierw znajduje człowieka śniegu, a później okazuje się, że przebija się także do niezbadanej lokacji, w której rządzi rasa takich jaszczuroludzi. Czyli już na tym poziomie fabularnym widzicie, że jest to coś, co pachnie właśnie filmem przygodowym z jakichś lat 50 -tych, 60 -tych. I jest to film naprawdę wyjątkowy. Film przez Aleta, Alena robiony przez wiele, wiele lat. Tutaj z tego, co była okazja się dowiedzieć, to tę część aktorską nagrano jeszcze w latach 90. Natomiast śmierć Alena nie pozwoliła tego projektu wtedy ukończyć i tak naprawdę dopiero niedawno Wytwórnia Charlesa Benda i on osobiście, czyli Full Moon, w ramach także akcji kickstarterowej, zebrała kasę i tenże film ukończyła. No i to jest pokaz o tyle wyjątkowy, że mamy do czynienia z jednej strony z filmem nowym, no bo ta produkcja ukazała się w 2023 roku, ale z drugiej strony jest to film nowy, który jest filmem w zasadzie starym i oldschoolowym już w, od pierwszych sekund, no bo z jednej strony... Tak jak mówię, no on był realizowany czy kręcony jeszcze w latach 90. i to widać, przy czym jest to absolutnie urocze. Jako człowiek, który wychował się właśnie na przełomie lat 80. i 90. to nie dość, że mam sporą dozę nostalgii do tego rodzaju kina, to jeszcze uważam, że jeżeli to jest kino podane szczerze, no to, to potrafi robić robotę nawet pomimo różnego rodzaju urocznych niedorzeczności, które z takim sposobem kręcenia właśnie ala lata 90. i tym rodzajem historii, czyli właśnie z takim retro sci-fi mogą być związane, ale także właśnie tą oldschoolowość także, a może przede wszystkim widać i w łączeniu tej animacji poklatkowej z grą aktorską i w samym podejściu do tematu i to też jest mega uroczy segment, no jeżeli właśnie pamiętacie jakieś filmy przygodowe z lat, nie wiem, pięćdziesiątych czy 60. no to tutaj udało się Alenowi i spółce idealnie odwzorować klimat tego rodzaju produkcji oczywiście ze wszystkimi wadami i zaletami no bo z jednej strony mamy naprawdę fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o animację poklatkową, o efekty specjalne, z drugiej strony Widać studyjność wielu scen, widać takie no to przerysowane, uroczo przerysowane aktorsko, aktorstwo. Więc po prostu to jest film w konwencji, w gatunku, który trzeba lubić, ale ja go bardzo doceniam i bawiłem się wyśmienicie, dlatego że on stoi jedną rzeczą, której bardzo mocno brakuje w wielu filmach, które próbują obecnie emulować ten styl, a mianowicie on jest zwyczajnie szczery. Tutaj czuć od pierwszych minut, że jest to projekt realizowany przez pasjonatów, także trochę właśnie dla pasjonatów, dla ludzi, którzy lubią tego rodzaju konwencje i, i ta szczerość bije z ekranu i ona niesie ten film. Wiecie, tutaj nie ma żadnego udawanego takiego silenia się na jakąś B-klasę, na, na te y, najgorsze, złe filmy i tak dalej. Nie, to jest film, który jest zrobiony właśnie w określonej konwencji, ale jest to wyegzekwowane znakomicie i tak jak wspomniałem, myślę, że jeżeli tutaj Was zainteresowałem możecie sobie obejrzeć trailer tego filmu i możecie sięgnąć na VOD wytwórni Full Moon, no bo Charles Band ma swoje studyjne VOD i tam tenże tytuł jest do wypożyczenia, do kupienia, także jeżeli na przykład macie ochotę trochę odbyć podróż w czasie, nie ruszając się z domowej kanapy no to możecie kupić go za parę złotych i właśnie The Prime of Us obejrzeć. Myślę, że czeka Was wyjątkowa przygoda. No i na koniec ja zostawiłem sobie retrospektywę Masakiego Yuasa. Nie powinienem się może do tego przyznawać, ale ja z tym twórcą nie miałem wcześniej nigdy do czynienia i jego nazwisko także mówiło mi Niewiele, A zakończyło się tak, że ja miałem w planie dwa jego filmy, a ostatecznie wybrałem się jeszcze na trzeci, dlatego że nie będę ukrywał, że to co zobaczyłem absolutnie mnie urzekło i zachwyciło. Pierwszy film Yuasa za który się wziąłem, to był także jego debiut. Film z 2004 roku, czyli Mind Game. Tytuł, który jest filmem absolutnie szalonym, zarówno od strony formalnej, jak i od strony tematycznej. Dlatego, że Mind Game jest jak na debiut rzeczą szaloną właśnie pod kątem stylu animacji. Bo tutaj mamy yy, sekwencje, które łączą nam animacje 2D, animacje 3D, łączą nam przebitki pomiędzy, nie wiem, postaciami animowanymi, a nagle aktorkami, aktorami, którzy się wcielają w te postaci. Tutaj mamy sekwencje animowane, które wyglądają jak jakaś psychodela rodem z Lonituns, a chwilę później mamy sekwencje animowane, które bardziej wyglądają jak właśnie taka klasyczna japońska animacja. Także dzieje się tu mnóstwo jeżeli chodzi właśnie o stronę formalną. A do tego już w tym filmie widać coś, co chyba też jest jednym z takich wyznaczników. Tak ośmię się tutaj domniemywać po tych kilku filmach, które zobaczyłem UASy, czyli taka bardzo duża intensywność jego animacji. On ma w tych swoich filmach bardzo często w tych, które widziałem. W zasadzie wszystkie to miały, stąd moje domniemanie, że to jest pewna jego cecha charakterystyczna jako twórcy. Zbitki różnego rodzaju scen, które nam prezentują jak określony, nie wiem, zbitek wydarzeń, określoną jakąś sekwencję w bardzo szybkich przebitkach. Także było to wydarzenie bardzo intensywne, jeżeli chodzi o stronę stricte wizualną, ale jeżeli chodzi o stronę scenariuszową, fabularną, to także jest jazda bez trzymanki, dlatego, że czego my tutaj nie mamy? Mamy tutaj, nie wiem, komedię romantyczną, jakiś świn gangsterski, bardzo naturalistyczne i brutalne sceny właśnie w knajpie z gangsterami, tylko i wyłącznie po to, aby przenieść się zaraz do jakichś surrealistycznych odjechanych patentów kiedy nasi bohaterowie, nie wiem, znajdą się w brzuchu jakiegoś wielkiego wieloryba, więc mamy tutaj co tylko sobie wymarzycie. Właśnie sporo jakiegoś rubasznego, mocno dwuznacznego, a czasem i jednoznacznego, bo Yuasa nie boi się tutaj wchodzić także w wątki erotyczne, humoru, właśnie dużo jakichś szalonych, surrealistycznych odjazdów, no trochę się to wygląda jak właśnie jakieś Looney Tunes na kwasie momentami, ale zadziwiająco sprawnie Juasa wszystko to trzyma w, właśnie w ręku jako reżyser i ogląda się przez to to wszystko znakomicie. Z jednej strony z niesłabnącym zainteresowaniem, co jeszcze tutaj dostaniemy, czym jeszcze twórcy nas zaskoczą, co jeszcze się wydarzy na ekranie i właśnie od tej strony fabularnej, czy od tej strony wizualnej. No ja kompletnie się nie dziwię, że ten film narobił sporo szumu, a sam Yuasa od razu stał się głośnym nazwiskiem, jeżeli chodzi o japońską i nie tylko animację drugim filmem, który wybrałem tego twórcy, nadal jeszcze nie wiedząc, czego się do końca spodziewać, no bo samo Mind Game już chociażby właśnie ze względu na stronę formalną było dziełem wyjątkowym, było Night is Short, Walk on Girl. I tutaj ponownie zaskoczyłem się bardzo, dlatego, że okazało się, że ten film utrzymany już, jeżeli chodzi o stronę wizualną w dużo bardziej klasycznej formule właśnie tej takiej japońskiej animacji jest tak naprawdę wariacką komedią romantyczną, bo śledzimy poczynania pewnej młodej studentki, niewymienionej chyba nawet z imienia, i jej szaloną noc w Kyoto, będziemy mieli okazję uczestniczyć z nią w imprezach, w pokazach jakiegoś, jakichś sztuk teatralnych, które są prezentowane na dziko w całym mieście. Będziemy mieli okazję spotkać całą plejadę różnego rodzaju dziwacznych postaci. Będziemy walczyć z, także z pandemią wirusa. No a przy tym jest to wszystko utrzymane właśnie w ramach konwen konwencji komedii romantycznej. I powiem otwarcie, że takie komedie romantyczne ja mógłbym oglądać, bo tutaj właśnie to jak szalona jest to fabuła, z drugiej strony jak ona jest ciepła, ile ona serca prezentuje do bohaterów no to śledziło mi się to wszystko z bardzo dużą przyjemnością. No i to naprawdę był seans z którego wychodziłem z uśmiechem od ucha do ucha na twarzy mieliśmy tutaj bardzo dużo różnorodnego humoru, czasem szalonego, czasem właśnie znów grubego, takiego powiedziałbym nawet niskiego, czy humoru na granicy znów sporo jakichś odniesień takich natury erotycznej romantycznych uniesień no, kompletnie szalona, szalona jazda i no, po tym filmie już wiedziałem, że Juasa to jest najprawdopodobniej twórca, który Wyjątkowo do mnie będzie przemawiał i wyjątkowo do mnie będzie trafiał. No i suma summarum stwierdziłem, że pozamieniam sobie trochę seanse i jako ostatni seans mój na animatorze w sobotę 29 czerwca wybrałem się na Inu Och. Jest to film najnowszy z tej trójki, bo Night is Short, Walk on Girl to był film z 2017 roku. In Walk to był film z 2021 roku, prezentowany m.in. Między na Międzynarodowym Festiwalu filmów, Filmowym w Wenecji. I znów mieliśmy do czynienia z czymś zupełnie innym od tych wcześniejszych filmów, dlatego że tutaj dla odmiany przenosimy się w realia XIV wiecznej Japonii. No, i to jest film, który. No, troszeczkę zajmuje mu czasu, aby się rozkręcić, bo poznajemy dwoje dzieciaków. Jeden, jedna postać, która zostaje na skutek pewnych wydarzeń oślepiona i zaczyna się przyłucać do grania na pewnym tradycyjnym japońskim instrumencie i jest takim no, trochę chodzącym po Japonii i żyjącym właśnie ze śpiewania różnego rodzaju ballad dzieciakiem, a z drugiej strony widzimy pewnego zdeformowanego nie bójmy się użyć tego słowa, potwornego dzieciaka który padł obiektem tajemniczej klątwy który także rośnie i ich ścieżki w pewnym momencie się przecinają i nagle okazuje się, że nasz potworny dzieciak i nasz ociemniały bohater stają się artystycznym duetem, a sztuka dla naszego potwornego dzieciaka będzie miała znaczenie dosłownie transformacyjne. I to był fantastyczny seans. Dużo się naczytałem o tym, że Inu Och to jest rock opera i początkowo nie rozumiałem o co tutaj tyle krzyku, gdzie ta niby rock opera się znajduje. No bo tak jak mówię, ten film trochę się rozkręca. My musimy poznać bohaterów, poznać ich świat, wejść w też te realia historyczne, dlatego, że Inuoh to także wariacja na temat historii Japonii, ale to sobie zostawię na koniec może. I tutaj kiedy wchodzimy już, czy dochodzimy do spotkania naszych bohaterów i właśnie oni zaczynają tworzyć sztukę, takie przedstawienia do tej muzyki na żywo, muzyki właśnie takiej też transgresyjnej z punktu widzenia ówczesnych, bo to jest w zasadzie właśnie taka muzyka rockowa, hermetalowa jakaś, no to wygląda to fantastycznie i tutaj ten styl Iwas, te jego szybkie cięcia, szybkie montaże poszczególnych scen, ta intensywność Wizualna jego filmów sprawdza się fantastycznie. No, bo tutaj każdy, w zasadzie taki pokaz, takie przedstawienie, no to jest małe dzieło sztuki i możemy z zapartym tchem śledzić to, co nam tutaj bohaterowie prezentują, no ale to jest bardzo interesująca rzecz właśnie, bo to nie tylko jest to tytuł ciekawy od tej strony formalnej i znów muzycznej. Słyszycie, tak jak już po raz kolejny mówię, kolejny film kręcący się wokół muzyki. A, ale także jest to tytuł ciekawy dlatego, że ponownie, bo w zeszłym roku też mieliśmy okazję oglądać jeden tego rodzaju film, który był w realiach hi historycznej Japonii przedstawiał jakieś określone realia. Tam mieliśmy tytuł o rysownicce japońskiej. Tutaj pomimo tego, że ta historia jest tylko w tle, bo oczywiście mamy do czynienia z fikcją, no to mam wrażenie, że w ciekawy sposób twórcy prezentują prawdziwe wydarzenia historyczne japońskie. No i to jest coś, co skłoniło mnie do takiej refleksji, że u nas często się mówi o tym, że powinien nie wiem, powstać jakiś film właśnie animowany, na, czy, czy film fabularny na jakiś temat, żeby przyciągnąć dzieciaki do kin, żeby pokazać, że Polacy też potrafią. No i właśnie miałem taką refleksję, że nie wiem, z jednej strony mamy taką Magdalenę Osińską, która pracuje nad swoją Jasią właśnie filmem utrzymanym w realiach II wojny światowej. Z drugiej strony, ja widzę już kolejny raz właśnie gatunkową, bo to jest, to jest ważne, gatunkową animację japońską, która oprócz ciekawej fabuły potrafi podać w interesujący sposób jakieś wątki z historii Japonii, więc może to jest właśnie droga dla włodarzy władających, nie wiem, piswem czy w Ministerstwie Kultury, że jak już robić filmy, to może dać po prostu wolną rękę twórcom. No i tak, zakończyła się tutaj moja przygoda z twórczością Miłasy. póki co. Ja będę myślę chciał jeszcze nadrobić, czy poszukać jeszcze tych filmów. One raczej są trudno dostępne z polskiej perspektywy. Myślę, że to jeśli już, to trzeba by szukać jakichś wydań blu-rayowych zagranicznych, ale na pewno ja poczułem się zachęcony, bo pomimo tego, że tutaj w zasadzie to In The Night Is Short, Walk On Girl i In Walk, to są adaptacje, to, to nie są oryginalne fabuły, ale szalenie właśnie ten styl łasy do mnie trafił i jestem bardzo ciekaw co ten twórca ma nam jeszcze do zaoferowania no i na tym ja swoją przygodę z animatorem chciałbym zakończyć na pewno nie powiedziałem wam o bardzo wielu rzeczach, no bo tak jak wspomniałem, była cała bogata sekcja gier wideo i przede wszystkim była sekcja pokazów wiarowych, która miała miejsce w starym brokarze, browarze, gdzie nie udało mi się dotrzeć. Było sporo wydarzeń towarzyszących, czy to w klubie festiwalowym Rewiry, czy na przykład był pokaz filmu imprezowego, no, żałowałem, ale on chyba się pokrywał z koszmarynkami z takiego animowanego japońskiego filmu, zestawu w zasadzie takiej antologii filmów nazywane, nazywana filmem imprezowym i bardzo chciałem to zobaczyć, bo jednak wiecie, oglądanie tego rodzaju tytułów pod gołym niebem jeszcze, co ciekawe z tego co pamiętam, to na pewno musiało być wyjątkowe przeżycie. No, jak widzicie, ja brałem udział w sporej liczbie pokazów, a i tak tylko liznąłem bogactwo całego tego festiwalu i uważam, że to była kolejna dobra edycja. Cieszę się, że miałem okazję po raz kolejny wziąć w niej udział jako przedstawiciel konglomeratu właśnie w ramach akredytacji prasowej i liczę, że za rok znowu się spotkamy, nawet jeżeli nie w ramach akredytacji, no to ja na pewno sobie Animator na celownik będę brał, bo uważam, że na tej festiwalowej mapie Polski to jest nadal impreza ze wszech miar godna uwagi, no już chociażby ze względu na właśnie swoją specyfikę, ileż to macie okazji, aby świętować z innymi widzami, z twórczyniami, twórcami w, przy okazji pokazów filmów animowanych, no nie za dużo, a tutaj ten miks Właśnie prezentowania shortów, animacji niezależnych, filmów pełnometrażowych, yy, retrospektywy i wydarzeń towarzyszących, to jest formuła, która no, mnie niezmiennie zachwyca i tak jak mówię, mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.